Dzisiaj jest dobry czas i pierwsze spotkanie Nowego Roku. Fajnie, że jesteście, prosto fajnie, tak to słowo. I no, ja wiem, że no, mało przywiązuje się tam do symboli różnych, ale przy tym mogę powiedzieć, że no daje pewne znaczenie, e, daje pewne znaczenie też e, czasom. Potem może Piblia mówi, że e, bądźcie, bądźcie mądrzy według czasu. Czyli uważajcie na czas. Ja znam, że wiele wierzących mówią, mnie nie obojętnie jaki czas. To pomyłka, to brak mądrości. Poprosił Boga mądrości. <śmiech> Jeśli ludzie mówią, nie obojętnie jaki czas, jaki rok, czas Ty nie wrócisz. Prosto, mądro można wykorzystać tę chwilę, tą minutę. Każda minuta Bogiem powołana służyć tu. Amen. Służyć Twojemu życiu. Aby dać nowe życie. Każda minuta powołana, żeby ludzie oddali życie i nie poszli w piekło. Amen. Każda minuta, wyobraź sobie. W każdej minucie ktoś umiera. W każdej minucie ktoś cierpi z chorób, z nędzy, umiera w depresjach, w różnych. W każdej minucie to się dzieje, prawda? Dlatego ten czas, który dał Ci Bóg. Bóg nam dał czas. Ja kiedyś rozmyślałem i prosto przyszła myśl. Przecież nawet ja, ja wczoraj w szkole mówiłem, czasami było tak, że widziałem, że trzeba dziękować Bogu. Tak napisano, że za wszystko dziękujcie i zawsze dziękujcie. I pamiętam w modlitwach moich, ja tak zdecydowanie przychodziłem w duchu, że będę dziękować w ogóle, aż takim mnie było w myślach, byle ty, było tylko tyle dzień czynienia. I zaczynałem się modlić półtorej minuty i skończyło się. Ja mówię, a jeszcze za co? Czyli tam no powiedziałem to, to, to, to, to. I za po, w ciągu półtorej minuty spis się skończył. Ja mówię, a jeszcze za co? A w sumie on mówię, proszę, jeśli ty duchem, to uvidzisz i Bóg nie zaczął później pokazywać duchem. I niech Boży Duch Wam też pokazuje, bo dziękczynienie się nie skończy. Serce dziękczynienia idzie w niebo także, w wieczne życie. Amen? Dziękczynienie, ono nieskończone, tak jak jest Bóg Alfom i omegą. Także dziękczynienie Bogu nieskończone. Ono, ono, ono mieszka w duchu, rozumiecie? To, to jest jakby duchowa istota. To nie jest to, co my sobie parę rzeczy wymyślili i a, dzięki Bogu, Bogu za to. I wtedy Bóg mi powiedział, a w ogóle, a za czas ty mnie dziękowałeś? Ja mówię, i ty mnie dałeś czas? No prawda, Bógże dał czas. Bógże dał czas. Amen? Ja mówię, Boże, i czas ty mnie dałeś. I każdą minutę okazuje się, że ty dałeś. I muszę mądro ją wykorzystać za Twoją pomocą. I wtedy on zaczął błogosławić moją każdą minutę. I ja byłem zadowolony, że nie tylko moi dni błogosławione. Albo sprawy, znaczy, my prosimy o błogosławieństwo na działanie rąk, tak jak Biblia mówi, że będą błogosławione Twoje działania rąk. Ale wtedy ja mówię, Boże, i każda minuta może być błogosławiona? Może. Amen? W różnorodny sposób. U Boga jest wiele sposobów błogosławić Cię. Tak jak w szkole my mówili, że człowiek patrzy e, tam o materialnych rzeczach mówiliśmy, że w przypadku, przypa przypuśćmy. Człowiek widzi tylko dwa źródła dochodu. Praca i zarplata. No. No w sensie, tylko stąd możesz mieć. Pracować warto. Bóg błogosławia nową pracę. Bóg daje ci wzrost we wszystkim. Ale powiem tak, że u Boga nie dwa źródła. Jeśli Ty Go poznasz, Ty widzisz, że u Niego jest tysiące źródeł dochodu. Tysiące, wyobraź. Wariantów, jest takie słowo po polsku, możliwości, wariantów ubłogosławić Cię. I wiele ludzi tego doświadczają. I Twoje życie będzie to doświadczać. Nie ograniczajcie Boga. Wiara nie ogranicza się na fizycznych rzeczach, takich dwóch, jak praca i zarplata. Ja nigdy nie był przeciwko pracy, na odwrót każdy go błogosławiam. Ja znam, że praca w życiu ważna. Tak napisano w Biblii, że kto nie pracuje, ten nie, nie, niech nie je. No. Ale praca nie musi stać twoim, miejsc, twoim, idolem. twoim idolem. Amen? Żeby nie byłeś zniewolony, jedynie kogo musisz czcić we wszystkim, we wszystkim, z całego serca, z całej duszy, to Boga kochać bliżniego, szanować bliźniego. amen, szanować człowieka, szanujcie ludzi, nawet tych, którzy może niedobrze z Wami postąpili, uczcie ich przebaczyć i odpuścić, nie trzymajcie ludzi związanymi i sami nie bądźcie związani. I u nas nowy rok, nowy rok jest rzeczy pewnych, które ja wszedł, zaczął się modlić i ja widzę, że ja wierzę w to, że Bóg ich mocno będzie wysobał. Podzieliłem się z naszymi kościołami. Właśnie my modlili się o zdrowienie tam i o nas też, i ja od rana modliłem się dzisiaj o, i wierzę, że tam jest przełom, tam było zagrożenie w nocy. Nasz pastor w Niemczech, Ansbach, takimi Anzbach, miejscowość taka, tam jego synowa, ona w szpitalu teraz, i wody, ona w, w, w ciąży, i wody pęknęli, a, a jeszcze rodzić wcześniej, na wiele wcześniej. No, jak to powiedzieć, jest tam komplikacje. No, ja wierzę, że przelom jest. Ja znam, że jest przełom. I Bóg ochroni dziecko. Amen. O. I e, tutaj m, Bóg nie dał trzy słowa, ja ich wysyłałem w nasze kościoły. A w nas będzie modlitwa, każda modlitwa teraz, może niektóre dni modlitw. rzeczywiście wiele czego będzie się zmieniać zawsze potrzebne zmiany zmiany to dobre z wydają się niewygodne ale każdy kto doświadczył sens Boży, sens zmian rozumie, że oni warte warto y, zmieniać się samemu i iść za Bożymi zmianami Biblia tak mówi, że Bóg tworzy wszystko nowe nawet my ludzie nazwali Nowy Rok Nowym, a nie kolejnym. Nie, no niektórzy ludzie tak spotykają Nowy Rok. O, kolejny rok życia. A on nie kolejny, on nowy, z litery N dużej. Nowy. Nieważne, ile fizycznie mamy lat, ale nowy dla mnie. Amen? Nowy Rok znaczy przynosi wszystko nowe. Nie sam rok przynosi. Bóg, Biblia tak mówi, że Bóg przynosi, tworzy wszystko nowe. Jesteśmy nowym stworzeniem. Stare przeminęło w liście do Koryntia napisano, Stare przeminęło. Wczorajsze przeminęło. Nawet stary rok minął i już nie wróci. I wszystko, co z nim było, już nie wróci. Ale nowy rok i w nowym Bóg czyni każdy dzień nowe. Nowe. I ja mówię, Boże, My na progu. Ja znam, że jest pewne rzeczy, które trzeba prosto ich... Jest takie słowo przełom. Ja dawno o nim nie mówił, tylko modlitwy byli tam o nich. Ale Bóg mi powiedział, teraz wzmocnij się i wyjedziesz w przełom. Wiecie, że to jest wygląda tak, jakby naciskać na ściany i to robi Boże dzieło, modlitwa, to mydziesz czym idziesz za, tą, za tym, jakby z tą ścianą, jak ściana rycho. Znajduje się miasto, znajduje się to, co Bóg posłał na życie, wszystko, co jest w przybudzeniu, wszystko, jest, co jest w chwale Bożej, tam trzeba wchodzić, ale jest jeszcze pewna ściana i Bóg mówi, że prosto, ja powiedział, razem można skuteczniej, dlatego Bóg powołał Kościół na ziemi i społeczności Boże razem można skutecznie na ścianę y, uderzyć, tak, napierać, uderzyć, ale u, uderzyć, żeby otrzymać wejść w przyłom. bo tak jakby wzmocnić się. Ja, Boże, powiedziałam Bogu, ja wiem o tym i znam, że jak no, Ty dajesz słowo, jak ludzi uczyć, jak ludziom przekazać słowo, żeby mieli to na co dzień... A jak same w tym momencie, że my potrzebujemy, bo to, to, jest, to jest moment taki decydujący znaczy, kiedy ściana ma paść. Kiedy cała moc tam się zebrała. I on mnie prosto powiedział: Ja szukałem, ja pytałem Boga, tak i tak, on mi dał słowa, on mi dał słowa łaska, powiedział. I łaską obdarzę teraz jak nigdy. Łaska, mądrość. O tym prosił Boga w najbliższy czas modlitwie. O tym młodo się o Kościół. O łaska, mądrość. Powiedz łaska, mądrość i przyspieszenie. Ono jakby dziwnie brzmi do tych dwóch pierwszych, ale ja jak raz o nim będę mówił. Bo to jest od Boga. Bo to jest od Boga. Prędkość lub przyspieszenie. Właściwa prędkość. Problemem często ludzi wie, wiary czy Kościoła jest to, że oni albo, niesły, albo zbyt cielesne, co też problemem, i nie, nie, nie podążają za Duchem Świętym, bo wyprzedzają go. Wszystko robią cielesnie. Ich prędkość nie nieboża. A inni w ogóle, większość też zbyt powolni i... On, on czyni, a oni nie idą za tym. No i pokażę Wam, jak właściwie w to wejść. Ale pytałem Boga, jak Kościół, jak my mamy, co użyć, jak Kościół, żeby wejść w ten przełom teraz, przelamać się, jak wziąć tą siłę? Biblia mówi, że tak naprawdę Bóg nas uzbraja, Bóg nam daje wszystko duchowo, ale jest, moment jest momenty decydujące, czyli sytuacje, które decydują w życiu, oni nie tak często przychodzą i nie warto ich opuszczać. Niektóre już nie wrócą takie decydujące momenty. Dla niektórych kościołów, dla niektórych ludzi, oni prosto nie wrócą. Ale przed Tobą jest Boże, Boże to, co Bóg położył na Twojej drodze teraz. No, I i od, powiedzmy, Wchodzić w to, wchodzić w to, Bóg dał słowo, Bóg dał słowo i ja szukałem, Boże, co my jako Kościół teraz, jest wiele wyzwań, ja brałem, gdzie nasz tu list był z wizją, wczoraj ja widziałem, brałem nasze kart, no to co Bóg położył na sercu, to jest wizja na ten rok, kto ją czytał w modlitwie, tutaj modlitewne spotkania jest, i ktoś myśli, wow, tu takie rzeczy, uu. a ja mówię, to jest na ten rok. No to, co nie spełni się faktycznie że w ten rok, ono przejdzie następny. Ale Boże wola, żeby to w tym roku już spełniało się większość tego rozumiecie? To nie jest wizja, która, no może w tysiącleciu. To wizja tysiąclecia, pastor, jak jest Biblia tysiąclecia, znaczy. Ja mówię, nie, to jest wizja, którą teraz Bóg dał. On ją dał. I ja mówię Boże, żeby to wykonywać potrzebna właściwa prędkość właściwa prędkość jest pojęcie przyspieszenia w Biblii i ja powiedział co my mamy robić i sobie analizowałem i prosto jedno słowo Boży Duch powiedział jedno słowo on mówi ty, że wiesz co daje przyspieszenie w pewnym rzeczach ja mówię no tak post, Ja pomyślałem, weźmiemy dwa dni post, albo trzy. To dla Kościoła wielkie wyzwanie, trzy dni postu, niesamowite. Poświęcenie, wyżyczenie się, wyrzekanie się, to jest, wow, to jest olbrzymia ofiara, powiedziałem. on mówi, ja nie mówiłem ci dwa dni. Ja mówię, a ile? Cztery. <grym> a on mówi, nie u nas była taka rozmowa kalkulacyjna. I doszedłem do cyfry, wiecie, jaki dosyć dziwny i mnie trzeba było dużo wiary wziąć w swojej płuca, zrobić taki oddech. Ja znalazłem jeden post, który daje prawdziwe przyspieszenie, on daje prawdziwy przełom. Tylko, że my weźmiemy post Częściowy, on nie będzie całkowity, tak jak tam. Ja roz... bo, bo to spod, post wspólnoty. Pojedyncze osoby mogą raz na życie brać taki post. Pojedyncze osoby. Ale jeśli chodzi o wspólnotę, a my Boży dom, Boża wspólnota. Ot. Tam cyfra była cztery, rzeczywiście. Tylko z zerem jeszcze. I <grym> on ja nie powiedział, od siódmego do 15 lutego od 7 stycznia do 15 lutego wraz będzie niedziela, 7 to będzie środa, a to będzie niedziela, jak raz niedziela, niedzielę wyjdziecie z postu, ale co ciekawe, ja wam prosto nie tylko zachęcam, rekomenduję razem z Kościołem stać w poście, on, on będzie częściowy i będzie przebiegał w ten sposób, że kilka dni, tam tydzień, bez pewnych ograni pewne ograniczenia od takiego jedzenia, no tam mięso, przypuszczmy, tak, warzywny post. Jeden tydzień bez cukrzycy, no bez... Ja wam mówię, że jedna siostra, ja, ja kilka świadectw takich słuchał w innych kościołach naszych, kiedy modliliśmy się i także tutaj w Łodzi my słyszeli dzisiaj, nie ma tej siostry, która świadczyła, że Bóg jej, ona miała cukrzycę, i Bóg jej powiedział: post, a wy znacie, że z cukrzycem, post, to. A on jej powiedział: post, ograniczy się to i to. I to było ryzyko. Ona nas nie rozumiała, jak Bóg mógł tak powiedzieć: wejść post. I dostała uzdrowienie. Ona dostała ona zryzykowała, wyszła w to. Wiecie... No, ryzyko to jest wiara, no, pewne ryzyko, kiedy ty w Bogu ryzykujesz, to jest, to jest ta wiara, którą ty robisz, to, to jest czyn wiary, to jest dzieło wiary. Ot. W ciągu tych dni postoł Bóg uczyni to, co On zaplanował już na ten czas na twoje życie. od co ciekawe. Nie wtedy, kiedy ty wyjdziesz, ale prosto bądź poświęcony, bądź pokorny, wierny i wejdź wierny w to. Kościół, ja nie proszę... E, to na rozkaz. Ja nie mogę zmusić ludzi do postu, to nie właściwie, tak, tak, tak nie, nie można. Ale to jest na Boże słowo, które on posłał i powiedział: wejdźcie w post. I ja dzisiaj nie będę nauczać o poście, a w najbliższy czas my krótko niektóre tematy o poście wyzmiemy, żeby uwidzieć sensy postu i jak oni działają, jak oni bardzo mocno działają w życiu. Wiecie, Jezus był namaszczony Bogiem i Jego przeznaczenie było od samego urodzenia, potem że jeszcze w niebie to było. Amen. I urodził się i od początku był namaszczony i Ot, czasami wysłyszycie pastor mówi, wy znacie, że jest gdzieś namaszczenie Ono gdzieś jest, kościół w namaszczeniu Bóg dał namaszczenie A gdzie ono, wczoraj u nas był temat na szkole namaszczenia jak go dotknąć? Ty go nie widzisz Ot. Bo ono w owocach się objawia Ty nie możesz go wziąć Ono tylko jako obraz opisany w Biblii Jak olej, ogień To jest obraz namaszczenia Ducha Świętego Ale tylko w owocach się objawia i rzeczywiście człowiek potrzebuje owoców, bo z owoców je człowiek. Normalnie dlatego Biblia porównała to do owoców, żeby ich jeść. Amen. Owocy jedzą, nie kładą ich na półkę i to chyba było, kiedy były deficyty. A wy już nie znacie takich czasów, wy wszyscy młodzi. A był czas deficytu i tam, co kupowało się, to kładziono na półkę i z się. Позже можно съесть. <laughs> Я жатую над теми часами, которые уже были за нами. Давно тема была то. В меньшую ж бывали, бывали дефициты разные. <laughs> И часами эти дефициты были штучные, сделаны. <laughs> но, но, Boża wola, i całe pismo powiada, że owoc, nie po temu, że, wiecie, wysłyszeli w Biblii, przynosić owoce, przynosić owoce, tak jakby Bóg, niektórzy, ja rozmawiałam z braci, z niektórymi ludźmi, oni tak wyobrażali, ja muszę przynosić owoce, ja muszę, ja muszę, ja muszę. Ja mówię, stop, stop, stop, stop. Bóg on nie jest Bogiem, który nie nażeruje no, nie może się tam najeść tymi owocami. On, on nie je twoje owoce. Jak? Rzeczywiście, Ty przynosisz owoce przed Boga, ale jeść będziesz z nich Ty. Wy zrozumieli, co powiedziałem. Pomyłkom ludzi, które oni próbują na Boga harować i im się nie udaje. Jakby Bóg cały czas siedział, mówię, mało co przynosisz, idź, przynieś nowe. I człowiek i już nie może, i tak Kościół męczy się i ludzie mówią, nie, nie mogę jeść za Bogiem, idę do, na, w świat. To jest pomyłka, bo tam diabeł i niczego nowego nie ma, oprócz pułapki diabelskiej, która prowadzi do piekła. Ot. Ale Bóg powołał nas, żeby owoc był. I ja prosto jestem przekonany na to słowo, które Bóg dał o tym poście, że Bóg podźwignie cię, że ty będziesz już jeść tych owoców, a nie tylko myśleć o nich. Amen? Ty będziesz ich przynosić przed Boga i jeść z nich. Duchowe owoce, fizyczne owoce, oni różnego rodzaju. Dzieła też, rezultaty w dziełach to też owoce. Amen? W, w Różne rzeczy. Ludzie modlą się i owocem, rezultatem czego się oczekuje, bo wiara prowadzi do rezultatu. Nie warto ją stracić na finiuszu, powiedzieć, nie wiem, gdzie ta wiara podziała się. Post, on, Jezus wszedł w post czterdzieści-dniowy. I Biblia mówi, wtedy to pomazanie, które było na nim, zadziałało po tym. On już w trakcie tego był błogosławiony. I ja wam mówię, że przez niego tym nawet w poście, ja wchodziłem w różne posty, byłem, tylko wchodziłem, już był błogosławiony. I były, kiedyś dawno byli pokuszeni od razu wyjść z postu. Wszystkie sprawy rozwiązali się, tam niesamowite cuda stali się. Ja mówię, no, ach, ach, a Bóg, Ty, że obiecałeś. I ja rozumiem, że post mnie potrzebny, bo to uwalniało moje wnętrze. Rozumiecie, post wiele ma znaczeń. My będziemy nauczać się o poście. On nie tylko rozwiązuje owoce, on rozwiązuje wewnętrzne Twoje rzeczy, które bardziej Bogu zależą, bo oni będą decydować o Twojej przyszłości. Amen. Nie tylko co teraz otrzymasz, ale w przyszłości. Ale w trakcie tego postu Kościół doświadczy niesamowitego przełomu. Ja znam, że w czasie tego już Bóg będzie błogosławić e, życie ludzi i Kościół. Potem warto w ten post wchodzić. My odwiedziemy od siódmego. E, powiadomimy maksymalnie to też jeszcze wiadomością, której ludzi nie ma dzisiaj na spotkaniu. E, postarajmy się aktywne się w modlitwie w tym czasie, bo post bez modlitwy, on się nazywa głodowanie, no a nam niepotrzebne głodowanie, no prosto głodowa, głodowanie. A post, on idzie równolegle z modlitwą i warto włączać się w modlitwy, modlitwa, a Biblia mówi tak, że proście, będzie wam dane, realnie, proście, bądźcie konkretnie w swoich prośbach, amen, bądźcie konkretnie w swoich prośbach i e, także Jakub, apostol powiada, nie macie to jest pi piąty rozdział tam wieku, bo bo, czwarty, bo nie prosicie What, przyczyna a my często najczęściej przyzwyczajenie ludzkie jest takie Bóg i tak wie, parę razy już prosiłem, Bóg i tak wie widzisz, nie oszukuj się takim myśleniem, na odwrót, stań w modlitwie wiary, otrzymaj słowo na to co ty prosisz przyjdzie pragnienie na to, co Ty prosisz, przyjdzie ogień na to, co Ty prosisz i otrzymujesz to, co Ty prosisz. Amen. Słowo urzeczywistnia. Wy znaczy, cuda to nie jest coś takiego dalekiego od ludzi. Niektórzy mówią, no cuda to nie dla nas, to cuda to dla... Cuda to to, co Bóg posyła na ziemi. No przecież yy, dla mnie mało znaczące cuda to, znaczy tam gwiazdy padają, czy coś tam, to z nie... no <śmiech> różne takie... Bóg czynił cuda, upomnażał chleby, uzdrawiał chorych, amen? Ponadnaturalnie uzdrawiał choroby niewyliczalne. On czynił, ponadnaturalnie e, błogosławił dostatek u ludzi, dawał nową pracę. On, e, cuda, on mówi, wy uczynicie wiele, niż ja uczyniłem, bo Duch Święty jest z wami, tak napisano. I On jest twórcą Bożych cudów. Ja rzeczywiście wiem, ktoś by powiedział, pastor, jest cuda, które nie od Boga. jest ale ja o nich mało rozmyślam, oni mnie nie interesują i też źródła demoniczne, demoni idą tam, skąd przychodzą, w ciemność, w imieniu Jezusa. Amen. Ale Boże cuda, oni jawne i pewne sytuacje życiowe potrzebują wyłącznie cudów Bożych. I od i modlitwa, ja prosto przekonany, on niesamowicie podźwiknie, on związany ze słowem Przyspieszenie, a przyspieszenie, ja Wam coś podpowiem teraz, ja o nim nie będę dużo mówić dzisiaj, ale przyspieszenie to jest charakter, charakterna cecha Bożego Królestwa. Tylko, że my kiedy słyszymy słowo przyspieszenie, nam wydaje się, że jest taki bieg niesamowity. Przyspieszenie, przyspieszenie tak ono gdzieś w pewnych momentach troszeczkę już się z taką związane, ale ja Wam podpowiem tak, Przyspieszenie to przyspieszenie przede wszystkim w duchowego świata w, w, wokół Ciebie. Przyspieszenie to przyspieszenie działania aniołów Bożych, których On postawił, On wysłał ich, rozumiecie? To wprowadza ich w działanie. Czasami mnie wydaje się, że aniołowie, bo, no to moje tylko wyobrażenie, ona nie związana z, to prosty żart mój, że aniołowie, który Bóg na niektórych życie ludzi posłał. <zyspieszenie> Oni zamiast tego, że, że, żeby służyć Bogu, oni nabrali się charaktery tych ludzi i tak stają tacy sami. Wchodzą w depresję też razem i, i różne tam, znaczy charakterne takie mm, słabości, niedostatki wszystkie. Ale oni ołowie to duchowe istoty. Oni nie mogą wziąć twój charakter. <arty> oni całkiem nie mogą. Oni bym się na szczęście. I to prawda, że <ślimy> jeśli by nie ołowie jeszcze wzięli nasz no, ludzki charakter od ludzi. To byłby było szok w ogóle. <laughs> Te by rzeczy negatywne jeszcze by wzmocnili się. Ale tak on tylko jest na człowieku. Aniołowie jest wolny od tego, posłany dlatego, żeby ochronić się, służyć się, usunąć złych duchów też w imieniu Jezusa, jeśli Ty stojesz wiarą. Amen? Oni posłuszni Bogu rzeczywiście. Oni nam, my, my nie rozkazujemy Aniołom i my e, do nich nie modlimy się, tak napisano w Biblii, my nie modlimy się do aniołów. Modlimy się tylko do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen? W mocy Jezusa, w autorytecie Pana naszego. Ot. Aniołowi, służebne duchy, które posłane. Tak od kiedy taka prędkość, to jest natura Bożego Królestwa, które stępuje, a ono już jest. Jeśli Jezus tu stoi teraz, On ci by powiedział, Ty by pytasz go, Panie, a gdzie Boże Królestwo? Ono jest w Tobie. jest. Tylko, że ja biorę to, ono wyswobodzi się z Ciebie. Amen. Świątynia Boża jest w Tobie, w Tobie. Nie w Twoim niedoskonałym charakterze, ale jeśli ona w Tobie, ona zmienia charakter. Wczoraj mu mówili, świat przekonany, charakter nie zmienia się. A Bóg przekonany, charakter zmienia się. No, Zmienia się. Ja sobie napisałem przedwczoraj, wczoraj że ale zacznę kazanie. dobra. I od ten post, to był po prostu U nas jeszcze jest wyzwanie, które tam ważne i oni podźwigną w Polsce, w kraju, oni nie tylko według naszego miasta, nasz kościół i społeczność tu w Łodzi, my tylko część tego ale to podźwidnie cały kraj, idzie ten rok apostolskiego wpływu, niesamowity apostolski wpływ przyjdzie na kraj. Biblia mówi, że kościół prawdziwy, budowany na podstawie apostolów i proroków. znaczy o tym? I apostol to nie ten, który przychodzi z autorytetem, żeby nas rzucić. Apostol to pomazanie i namaszczenie przyspieszenie Bożego Królestwa, który wchodzi w narody, który wchodzi w miasta, Czytajmy dzieje apostolskie. Tam o tym. Skończyło się. Jezus umarł i zmartwychwstał. I co dalej powstało? Dzieje apostolskie. Nie prosto jakieś tam krzątaniny. to powstało Boże, działanie Bożego Królestwa i powołaniem nasadzenie Bożego Królestwa tu na ziemi. My żyjemy w czasach, kiedy ono jak najbardziej się nasadza się w tym pokoleniu ludzi. Rodzi się każde nowe pokolenie, że znacie, my, my ludzie pewnego pokolenia też, amen. I Bóg mówi w każdym pokoleniu nasadza się Boże Królestwo, żeby większość wchodziło w niebo. Ja wierzę w ostatecznych czasach, że wejdzie wiele, miliony i miliony, jak nigdy jeszcze przed tym, we wszystkich e, e, latach, które byli poprzedni. We wszystkich tysiącleciach jeszcze nie było tyle, ile wyjdzie teraz w tym czasie, w którym my żyjemy. I to uczyni Boże Królestwo. Wiecie, działanie Bożego Królestwa na ziemi. Modlitwa ulubiona moja. No ja nie mam wybranych specjalnych, tylko Duch Boży prowadzi w modlitwie. Ale Biblia mówi, że przyjdź królestwo Twoje, Amen. Przyjdź królestwo. Panie, przyjdź królestwo Twoje. I on mówi, ono przyszło. Zacznij go nasadzać. Ujawnij go. wyswobodzi go Duchem Świętym, który jest Tobie. Amen. To królestwo, w którym uwalniają się ludzi. Którym, to królestwo, w którym miasta stają innymi. Ludzie w mieście stają innego ducha. Depresja zniknie na złodzie, na wieki, na zawsze. Amen. <laughs> Я то jakiś час ходил на першую, тераз уже же самоходным, Правильно. Ту ходил и дуже обсервували. Улицы, подворка, то и рисунки, рис, рисунки, значит рисунки на домах. Ja nie przeciw, żeby rysowali tylko, że kiedy nastrój twój i w tobie coś się podnosi, ale jeśli rysuję coś depresownego, a ja widzę niektóre rysunki, mówię, Boże, co w tego człowieka, na całą ścianę olbrzymie narysowane coś takiego, od czego życie nie chce. <głos> ja mówię, no kto, no, jeżeli że ktoś to pozwolił też to rysować, bo to oficjalne rysunki, znaczy jest takie, no, duże. Ktoś mówi, nie, to dzieło sztuki. Ja rozumiem dzieło sztuki, dobrze, ale jeśli on wywołuje, to wywołuje depresję, lepiej od tego dzieła sztuki zrezygnować, nawet jeśli to dzieło sztuki, bo my nie znamy jaka sztuka to, jakie źródła tej sztuki. I... Ja mówię, jeszcze my wyganiamy duch depresji, zniknie to depresyjny różny zna, A dla mnie to byli, kiedy ja popatrzę, mówię, Boże, nawet znaki depresji tutaj. Wyganiamy ich z miasta w imieniu Jezusa. I te znaczki depresyjne też. I rysunki też. te. A ja za te rysunki. Ja lubię dobre obrazy, niech różnego rodzaju. Ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś tam modernizmu czy jeszcze jakiegoś. Każdy może sobie wybrać, co chce. Ale wa... nie udaje się, że ważne, żeby człowiek rysował z właściwym duchem, amen, z właściwym sercem. Niech rysuje sobie kwadrat, jak Malewicz, czy, który tam... wyznacie taki takie jest dzieło? Kwadrat jest, kwadrat. I sprzedają go za 6 milionów dolarów. Jeśli u was jest 6 milionów, nie kupujcie tego. Czarny kwadrat jest taki. 6 milionów wyceniony. I cena rośnie. Ja zbadałem tam na tym... Aukcjon on mówi, wow, czy jeszcze rośnie, jeszcze ktoś więcej daje, cały czas więcej, więcej rośnie. No, no dobra, to dzieło sztuki. a I post od siódmego my będziemy razem pościć, będą w poście tematy do modlitw ogłaszane. Jak najbardziej prosiłby też grupy angażować się w koordynację postu, bo no w grupkach domowych, tak jak to stały, takie usługiwania, żeby koordynować ludzi, którzy nie, nie, nie, tam w pracy byli w niedzielę, od dzisiaj niektórzy w pracy, prawda, żeby ich koordynować, im dać tam do wiadomości, o czym puszczymy w tamtym momencie i jaka, jakie ograniczenia tego postu, bo post nie jest, ten post nie będzie, on będzie 40, równo 40 dni trwał u nas ale on będzie częściowym, jeszcze powtórzę. Pamiętajcie, nie mówcie nikomu, pastor powiedział post, ktoś przyjdzie do domu, mówi, do męża czy do żony, musisz pościć, koniec. Nie, ja tak nie mówiłem, że to jest całkowity post, tylko częściowy, ale warto w niego wejść z całości kościoła i wszystkim. Wy, wy prosto widzicie, jak realia zmienią się, realia zmienią się. Post, on praktyczna rzecz. W Biblii, jeśli wy znacie, to post od początku, jeśli wy prześledzicie ze Starego Testamentu do Nowego, wy znajdziecie, że post był realnym rozwiązaniem wielu rzeczy. Post to praktyczne narzędzie Bogiem nam dane. O, u niego jest duchowe różne wartości. Post niesamowicie zbliża się z Bogiem da ogień, który Ty prosisz, on prosto wyswobodzi bliskość Boga. Amen. Post jest ważny. W trakcie tego 40-dniowego dni, my wyznaczymy tam parę, dwa, trzy dni gdzieś wyznaczymy, żeby pościć bez jedzenia. Jeden, dwa dni, albo trzy dni do zobaczymy. No, jakieś dni będziemy wyznaczać dla, dla posta w całości, żeby tylko picie i Ty mógł. Ale tak generalnie to będzie post z ograniczeniem od czegoś tam od słodkiego na przykład, od słodkiego, od słodkiego. Post to ogranicza się od tego, co się zazwyczaj używa i co się zazwyczaj podoba, rozumiecie? Od tych rzeczy, które się... E, no, ja już nie mówię tylko też o tym, że w poście warto ograniczać się też e, ludzi, którzy czują, że wam... Przeszkadza takie rzeczy jak telewizja. Wczoraj my na szkole mówili, że wart, na pomazanie wpływa to, co ty słuchasz i to, co ty patrzysz cały czas. To, co ty cały czas słuchasz i to, co cały czas patrzysz. To wpływa niesamowicie na pomazanie. Ono może albo popsuć pomazanie, albo poniżać go, rozumiecie? Pomazanie nawet można stracić, jak wczoraj no, my uczyliśmy, można. Można. Namaszczenie to nie jest co dane i, i koniec. Niektórzy ludzie z powodu swoich niewłaściwych zachowań i słyszenia niewłaściwych rzeczy cały czas tracą to. A Bóg mówi, ono musi rosnąć ta, i Bóg Boża moc zacznie działać w Tobie na Twoje życie. Choroby będą uciekać od Waszych rodzin, jak w ogóle Wy sobie nie wyobrażacie. tym, że Wy powołanie o innych tysięcy ludzi. Amen. I potem niektórzy w tym poście także oprócz jedzenia on związany z ograniczenia z jedzeniem. Także można ograniczać się, sobie stawić taki za cel. Na przykład ja 10 dni albo tydzień nie będę oglądać telewizji. Ja, ja osobiście ją nie mam. Ale jeśli wy macie i czujecie, że wy uzależnieni, wy nie możecie, przychodzicie i cały czas musicie psz, i koniec, to ograniczcie sobie dostęp do tego na jakiś czas. Amen? Jeśli internet lub komputer też jest takim, że wy nie możecie bez tego weźcie i ograniczcie siebie tam na tydzień w trakcie tego postu. Amen? Bo prośba taka, prosto, żeby wy rozumieli jak fizycznie podchodzić do takich rzeczy. I to, to niesamowicie uwolni pewne strony życia, po tym, że e, ten przełom e, Bóg wprowadzi się wolnym człowiekiem, swobodnym człowiekiem. Bóg dał tam, gdzie Duch Pański, Biblia mówi, tam wolność. Boży Duch zawsze jest tu, on idzie z Tobą, ale Ty chcesz Go doświadczyć, i żeby On we wszystkim Cię w życiu mógł więcej pomóc. Tak żeby On ujawniał się więcej. Dlatego Post pomoże Ci chodzić z Nim blisko. Amen. Zbliżać się z Bogiem. Ja wezmę jedno miejsce pisma, o którym teraz będę mówił. U nas jest, będą gości. I w tym miesiącu i w następnym u nas jest konferencja, przed nami też e, taka apostolska konferencja w Polsce. Ja myślę, że kilka ludzi, kilkanaście ludzi ze zboru tu też pojadą do Katowic. ona po części będzie w Katowicach i jeden dzień w Łodzi. No w Łodzi ono nie będzie, ono będzie miało całkiem inne, no... Inne będzie w Łodzi, co inne będzie, całkiem inne będzie w Katowicach, bo jeśli ktoś chce wzrastać w Bogu i naprawdę e, idzie za Bogiem, e, chce przyłomu, to e, zapisze się, jedź do Katowic, e, poświęć się na ten czas, piątek lub sobotę, albo lepiej dwa, obu dni, to jest, e, tam minimalne koszty, można wszystko tak organizować sobie, żeby, no, ale przy tym to, co tam będzie, ono będzie wpływ na cały kraj, ono idzie do całego kraju. Tu u nas będzie spotkanie jedno niedzielne z pastorem Madawem, tylko w niedzielę ono będzie tak jakby dla naszego zboru, bo to nasz pastor. No. I my jako pastor i apostoł go to też przyjmujemy, dla naszego miasta rzeczywiście my będziemy zapraszać maksymalnie ludzi niewierzących, jeśli trzeba gdzieś no, ale my będziemy robili dopóki my jeszcze czegoś się nie zmieni dopóki będziemy robili w tej sali a tu 80 osób tylko można umieścić maksymalnie to już tak no, no, no 100, 100 można jak kiedyś komuś powiedział, ale trzeba wtedy iść w inną salę no. No, ot, ot, no bo u mnie jutro będą dwa tam pastor i biskup i z Krakowa, z Katowic też i my rozmawiali, o oni powiedzieli, pastor, my przyjedziemy do Ciebie w poniedziałek. Ja mówię, ja nie planowałem z Wami w poniedziałek. <grafy> Ani my przyjedziemy, bo tutaj tak, <grafy> zgłosiło się tyle ludzi, jest takie zainteresowanie z różnych stron i nawet krajów, tam z Czech, z, z, że oni wynajęli salę, teraz porządną salę, dwie tam sale, jedna w piątek, druga. I mówię, my policzyli, że może miejsc nie wystarczy, musimy zmieniać salę. Ja mówię, tak, no przyjecie, będziemy rozmawiać. Bo my współorganizator tylko, a oni organizator. Ja no, oni tu przyjedą, i przyjadą i ja jutro będę miał, bo do mnie też piszą ludzie o szczegółach, pastor, jak, co tam, e, jak zapisać się, e, gdzie można koszty przelewem tam przelać, a niektórzy tam dzwonią. No. A ja mówię, ja od poniedziałku wszystko będę wiedział. Będzie widział. No ja jeszcze tam szczegółów nie, nie znam o tej konferencji. A słowo ja wezmę z Mateusza, teraz przeczytam z Wami. Mateusza 20. Mateusza, Ewangelia Mateusza 20. Weź 20 rozdział Ewangelii Mateusza. 20 rozdział Ewangelii Mateusza. E, słowo u nas jest zbudowaniem i ja znam, że Bóg nas dzisiaj Uzbraja daje coś nowego w nasz duch, w nasze serce. I Mateusz 22 ja z przeczytam, 22. ja wam powiedziałem, 20 rozdział, ale wezmę z 22 rozdział 22 rozdział i tam jest. Tam jest taka. Podobieństwo, przypowieść, podobieństwo, podobieństwo. Gdzie ona tu jest? no Może z pierwszego wersetu ja zacznę, poczytam z Wami. A Jezus, bądźcie tylko uważni i naśladujcie mnie w pismie. A Jezus, odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowami. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawiał wesela swemu synowi i posłał swoje sługi, aby, wyzwali, wyzwali, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, o to ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesela. A oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważili i pochandili ich. I rozgniewał się król i wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przy to na rozstajne drogi i kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesela. Dalej, w wierzecie 10. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, którzy, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.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 i zgrzytanie zębów. Albo wielu jest wyzwanych, ale mało wybranych. I tu ja Wam chcę, chciał powiedzieć takie krótkie kazanie, zaraz jego ja zacznę i tutaj, że prawie my będziemy tylko w tych miejscach pisma. Ono, by tak by można go nazwać, czy jest też kościołem, powołanych, wyzwanych, czy jesteś wybranym, o tak, to jest nazwa. I czy jest to Twoje życie życiem wyzwanych, czy jest życiem wybranych? I moi drodzy, to jest wielka różnica. Ja kiedyś nie przydawałem temu znaczenia w całości, no tak, ono dla mnie wyzwanie to jest podobne powołania. Powołanie jest niezbędnie ważne. Nie jest kazanie, które ja słucham o powołaniu, kiedy ja głoszę też o powołaniu, bo jest ważne. Powołanie w życie jest ważne. Powiedz, powołanie jest ważne. Ale problemem, że Kościół cały czas tylko i zostaje być powołanym i niektóre kościoły, znaczy te, te podobieństwa, oni powtarzają się. Ich w Łukasza też w Ewangelii znajdziemy ich w 14 rozdziale, o tym podobnie napisano o tym, że byli zaproszeni na wieczerze, jeden pan przygotował wieczerze, zaprosił wyzwanych, oni, a oni tam jeden powiedział, kupiłem samochód, kupiłem i muszę go teraz na prędkość sprawdzać, pojadę na wyścigi i tak dalej. No i tam życiowe sprawy tam opisane, życiowe sprawy. No a, i ja sobie w czym cel tego, żeby pod, podźwignąć nasze serce, w czym zapala Duch Boży dzisiaj, w czym, w czym On będzie iść z Tobą, ważne nam wziąć Jego prędkość, powiedz Bożą prędkość. Kiedy my spóźniamy się za Duchem Świętym, a On czyni, to my omijamy to, co Bóg wysłał w nasze życie na Kościół. Tak samo i kiedy e, Jego Prędkość on naprawdę, bo w Królestwie Bożym wszystko dzieje się inaczej i my musimy reagować. Ja pokażę przykłady biblijne w Dzieje apostolskich, gdzie Kościół reagował właściwie i ja bym powiem tak, skutkiem tego była owocność. Im niczego nie brakowało, a w naszych Kościołach na ziemi, my cały czas, nawet jeśli Kościół mniej więcej na jakimś poziomie to i tak zawsze braki jest. Ja byłam że w różnych kościołach, które. Jest kościoły, których no, finansowy dostatek wyżej niż u innych, u kogoś kościołów, znacie? bo tam ludzie tam dużo zarabiają, mają inne możliwości, w nich zawsze jest pieniądze na różne rzeczy. Ot. Ja znam jeden kościół, u nich jest swój centrum handlowy. Handl handlowy taki, no. I nawet nie jeden. Rick Joyner jest taki, Rick Joyner. U nich kościół znajduje się w hali, hala, taka hala, a tam dalej idzie restauracja różne i centrum handlowe, to im należy. A u nich hala duża taka. I tam kościół się znajduje. No Rick Joyner, jego ja go znają tam jako proroka. Wczoraj jeden z naszych przyjaciół, on u niego w kościele był i razem z nim rozmawiał tam. Rick Joyner jest prorokiem bo on, go znałem z takiego magazynu światowo znanej, Morning Star, to, to jest ich wydanie takie, oni dużo, od wielu lat ich służba już 30 albo 40 lat nawet. I, a, tak od co ja chciałem powiedzieć, I, i tu chodzi o to, że dzisiaj Bóg daje nam zrozumienie, żeby my stali po jednej stronie, po jednej stronie. O. Zazwyczaj my w różny sposób traktujemy te podobieństwa. Czasami ludzie mówią, trzeba biec i nazbierać chromych, tak jak nam napisano w niektórych z tych miejsc pisać, ułomnych, to i to. Ja za tym, żeby my jako na odwrót Kościół powołany do tego, żeby też to uczynić. Ale jeszcze ja wam Powiem tak, że jeśli ludzie Kościoła nie stają wybranymi, oni tak naprawdę tego skutecznie uczynić nie mogą. Już w tym roku, w najbliższy czas, u nas my zaczniemy, rozpoczniemy też działanie dom, dom i oprócz centrum, on będzie możliwie związany i z centrum resocjalizacji, tu, ale także dom pomocy dla dla socjalnych ludzi, no, które stracili jakiś status socjalny, rozumiecie, Od bezdomnych, nazywamy no, różne tam takie kategorii ludzi. Od naszą całą pomoc charytatywną my tam pokierujemy. Ona jak będzie dobrym miejscem dla siania. Od ja już rozmawiam z pewnymi ludźmi i zobaczymy, kogo jeszcze można w to angażować. Wy ktoś będziecie w tym... E, Was jest na serce w tym pracować, w tym działać, w tym wzrastać też w takich... To będzie pewne stowarzyszenie razem z Kościołem, które... To związane z naszą misją maratonu, z naszą misją maratonu. No i ja widzę, że to jest na, na progu, żeby to zacząć. Właśnie, na, ale jeśli Kościół... Ja, ja zauważyłem, jeśli Bóg działa i Boże Królestwo działa, to my nie możemy zostać ze starymi zwyczajami, rozumiecie? E, i, I ja modlę się, że my, my jako Kościół, ludzie Kościoła przestali być, e, nie obraźcie się, ja nie chcę dzisiaj w internecie też, albo kogoś, żeby nie obrazili się do takich duszewnych uczuć, ale my jako Kościół musimy przestać e, cały czas chwalić się, że my przyprowadzili staruszkę przez przejście, ja na święta jedną, jednego nim staruszkę, a starszego Pana przyprowadziłem, on się nawrócił i ja mówię, tak ma być każdy dzień, no, bo każdy dzień u nas nawracają jakieś ludzie, no, mają nawracać, tak naprawdę, jeśli chodzisz w Bożym Duchu, ot, i, ale Kościół, żeby nie stał tym, który, znaczy, od e, wizja, którą ja mówił, jeśli my będziemy jako kościół, który przyprowadza staruszki, no taki obraz, tylko przez przejście, Tym będziemy jeszcze tysiąc lat w Pastor, my rozpoczynamy grupę domową i ja za pół roku słyszę, ona w trakcie, my już na klatce prawie schodowej. Ja mówię, to domowa grupa czy klatki schodowe? W tym czasie pół roku trzeba 20 grup, żeby otwartych było, a nie mówić każdym razem, że ktoś ja już dochodzę do grupy, ktoś mówi, ja już dochodzę, no ja nie w grupkach mówię teraz, grupki normalnie teraz rozwijają się, tylko każda sprawa, kiedy idzie w, w, w, w, w celem mojego kazania, żeby Ty wpuścił ponadnaturalne działanie, ja pokażę Ci jak, ja nie zmuszam Cię, ale pokażę jak ponadnaturalne Boże działanie wpuścić w swoje sprawy, w swoje służenie, bo inaczej Bogu służyć nie można skutecznie. Wiecie, dlaczego Bóg daje wizję tą? I według wizji trzeba modlić się, stawać z nią, a, ale wizja to nie wyobrażnia. Wizja to jest Słowo, które dał Bóg, konkretnie skonkretyzował pewne rzeczy i mów, i włożył w Ciebie. I mówi, te, tą wizją się modlić, tę wizję realizuj. I ja ponadnaturalnie, wizja to nie jest to, co Ty możesz fizycznie zrobić. Wizja nigdy nie związana z naturalnymi rzeczami tylko. Rozumiecie? Ja mogę to. Bóg ponadnaturalny, wizja Jezusa była nienaturalna, wizja Piotra nienaturalna, wizja apostola Pawła nienaturalna, wizja Kościoła ona nienaturalna, u nas ponadnaturalnego świata przychodzi od Boga, żeby zmienić ten naturalny świat, nas, my potrzebujemy naturalnych rzeczy w domu, amen? i w Kościele, naturalnego zbawienia człowieka, realnego, ale ono przychodzi z ponadnaturalnym działaniem. I w tym ponadnaturalnym Bożym działaniu, a my nazywamy to Duch Święty, który działa przez nas. I celem mojego kazania, ja będę modlił się o was dzisiaj, żeby wy razem z Duchem Świętym w partnerstwie zaczęli to robić. Wy widzicie jaka jest różnica. Post podźwigni was do tego. Przestańmy być Kościołem przez tych tylko wybranych. Problemem, że niektóre odbierają te przy, no, jako, podobieństwa w ten sposób, że o w tym podobieństwie napisano, że trzeba naściągać tylko chromych, ulomnych i Kościół staje takim, który ty, ty taki stajesz. Ale Biblia mówi, że chromych uzdrawiajcie, ślepych nakładacie ręce, żeby przejrzeli, niewolników uwalniajcie. Amen? O, co czyni Kościół prawdziwy. On idzie z mocą Bożą, on idzie z mocą Bożą, a nie prosto czytając te podobieństwa, mówi: No, wot tak napisano. Wszyscy nie chcą iść, na bo tam tak powiedziane, jakby przyjść, pójdźcie, przymuście tych, które tam w ogóle, jeśli prawdę mówiąc, nie sprawa o tym, kogo trzeba przeprowadzić. Rzeczywiście, wszystkim tym ludziom potrzebne iść i pomoc, realnie ale pomóc mogą tylko wybrani, e, wybrani, a nie tylko powołanie. Wybrani to jest inna kategoria. Ja wierzę w miliard wybranych i miliardy wybranych ludzi na ziemi, Bożych wybranych. Stawaj, w, kiedy ty duchy Bożego słuchasz i idziesz razem z Nim, ty wybrany. Kiedy ty posłuszny i Jego prędkość jest w twoim życiu, ty wybrany. On tak samo działa w twoim życiu. Wiecie, Problemem tych ludzi, że oni więcej słuchali e, swoją, swoje ludzkie podejście, ludzkie tradycyjne podejście o tym, że e, tam, e, powiedzmy, e, mam sprawy życiowe i patrzę na kościoł i na każdego życia, ty w niektórych momentach zaczynasz ty sam popatrzeć na swoje życie, zaczynasz iść, a później, po czemu grupy nie otwarte? No ja miałem pracę, no... Praca jest dobra. Bóg przeczył pracy. Bóg nie dał ci pracy, żeby Jego dzieło stało. Bóg dał pracę, żeby i praca była błogosławiona, i Boży, Boże dzieło było błogosławione. Znaczy, jest jakieś wyjście. Jest realność Ducha Świętego, który chce działać z Tobą. Niektórych ludzi praca zniewoliła. Ja stawałem z nimi w poście, w modlitwie o ich pracę. Oni otrzymali pracę. I mówi, żegnaj Boże. <głos》> I no, ja mówię, jeśli Ty stałeś tym niewolnikiem, jeśli Tobie dyktuje Twoja praca, a nie Bóg, Ty spóźniasz się i Ty nie idziesz w prędkości Królestwa Bożego. I Ty nie możesz stać w tym, no, ale teraz post. I w poście postaw sobie za zadanie, Boże, ja chcę być uwolnionym, rozwiązanym. W ostatnim kazaniu ostatniego roku, przed, no, ostatni rok był 14, był przed nami jeszcze, kiedy mówiłem o ośliku, który rozwiąza, musi być rozwiązany rozwiąż swojego oślika, rozwiąż, bo biblia, Bóg e, zapytali, jeśli, on mówi, jeśli Was zapytają, dlaczego Bogu jest potrzebny to, Bogu On potrzebny jest, niech moja dusza będzie rozwiązana. Ot. Te ludzie, u nich były różne przyczyny, które oni mogli tam e, sobie postawić, ale powiem Ci, e, Bóg nie poprowadzi Kościół wybranych, o tak mi dał słowo. Niektórzy mogą powiedzieć, pastor, to, nie, to teologicznie nie, nie, nie tak. Ja mówię, nie, nieprawda. Bóg, on powołuje ludzi, ale prowadzi wybranych. Ludzie boją się słowo wybrany, bo niektóre organizacje sobie, znaczy tak, słowo wybrany. ja wybrany. Wybrany to nie jest, że ja tylko udaję. Wybrany to ten, który służy razem z Duchem Świętym. Ich, musi, ich miliardy, ich już jest miliony ludzi. Amen? Kościół, który od Boga rzeczywiście, on wybrany Kościół, a nie prosto powołany. Problemem, ja mówię, jeśli my zostajemy powołani tylko i tym się bawimy, że powołany, powołany, powołany, to my zostajemy chromymi, ułomnymi kalekami, które tam i tymi, które nawet e, my, my prosto e, niepełnosprawny wtedy Kościół. My nie możemy dostąpić tego, co jest Boże Królestwo. Ale w Boże Królestwo zaczynają iść z Bożym Królestwem, z Bożą chwałą. Boża chwała następuje na wybranych. Wybrany to nie jest, który leży i mówi, ja wybrany. Wybrany to służa, sługa Bogu. To Kościół służący Bogu naprawdę, który nie biega za niemocami, a zmienia niemocny stan człowieka. Amen. On nie biega, żeby znaleźć niemocny i powiedzieć, Oh, ja was znalazłem, chwalcie mnie za to, Przyjdę świadectwo skłożyć, bo ja znalazłem niemocnych. Co to za świadectwo znaleźć niemocnych? Świadectwo to ty i ja, my e, idziemy i w mocy Bożej, o, o, te ludzie z, z niemocnych stają mocnymi, powstają z depresji, z różnych swoich stanów niewłaściwych, amen. Nie wbawmy się w prosto powołanie. Kościół nie, nie, nie, nie musimy sobie nosić taką my już nagrodę mamy. Jaką? Bo powołanie jesteśmy. Powołanie to nie nagroda. To nie nagroda. Powołanie jest ważna rzecz, ale ja znam, że wiele powołan leży na cmentarzu. Nie powtarzajmy tą pomyłki. I w, tej, w tych podobieństwach Jezus bardziej chciał pokazać i podzielić. Wy znacie, że kiedy Jezus przyjdzie w ostatecznej chwale, chwała już przybywa, Jego, ona nie przyjdzie z nienacka dla Kościoła, Kościół będzie przygotowany, to nie zaskoczy żadnego człowieka z Kościoła, rozumiecie, z Bożego Kościoła, Jego przyjście. Nie będzie zaskoczeniem dla żadnego, bo ty będziesz w tej chwale i ty znasz. I kiedy on przychodzi, ty prosto twoja chwała jeszcze zwiększy się. Amen? Wy mnie słyszycie, to jest realność biblijna, tak jak Pismo opowiada. Rzeczywiście świat niewierzący i zaskoczony od tego, przez, szokowany będzie. Niektórzy ludzie, którzy drogą piekła będą prosto, ale Boży Kościół, ich miliardy ludzi, oni przygotowani przed tym bo Duchem Bożym, dlatego Jego misja jest na ziemi. Duchem Świętym, Ty znasz, że Pan idzie. Amen? Jezus idzie. Na no, chwale. Ale kiedy on wstępuje już w ostatecznej swojej chwale na Ziemi, to jego dziełem oddzielić kozły od owce. Czytaliście Biblii? No. I ja mówię, nam teraz trzeba zadbać o tym, żeby nie być po innej stronie. Po innej stronie. Amen? Bądź tym sługą, bądź weź Bożą Prędkość Bożego Królestwa. To, co cię trzyma, uwalnia się od tego. To, co trzyma, prosto powiedz, Boże, ja nie będę tego się trzymać, to przeszkadza mnie otrzymać Twojego błogosławieństwa. Ja niedawno prosto w modlitwie widział, jak wiele ludzi sami związali się z czymś, co ich trzyma, nie wypuszczają tego oboma rękami i tak często proszą o Boże błogosławieństwo. Ja widział naocznie naszych ludzi, ja nie powiem mu kimś konkretnie, i ja mówię, oni żyją ma rękami, a, a Bóg mówi, a gdzie ja dam, jeśli Ty nawet ręki Twoje zajęte, tym, że Ty trzymasz się za to. Rozumiecie? Do Boga przychodzę tak, no, ze swobodnymi rękami. Boże, tylko Ciebie mam trzymać się. To nie jest dodatek, w którym on powiedział szósty rozdział Mateusza, że przede wszystkim Priorytet numer jeden, postaw sobie i ty widzisz jak ja jestem wierny, mówię. Przede wszystkim szuka... najpierw szukajcie Królestwa Bożego. Szukać to nie gdzieś w wyobraźni, gdzie to Królestwo się znajduje? Chyba wezmę lornetkę, czy jakąś Lunetkę? A. Gdzie to Królestwo? Oj, Królestwo, gdzie ty? A on mówi, szukaj Królestwa, bo ono jest w tobie, wyswobodzi go Duchem Świętym, służ Bogu, Królestwo objawia się u królestwo swoje zasady Bożego, u Bożego Królestwa. Jestem przekonany, że Kościół nie musi różnić się od Bożego Królestwa. Kościół to nie jest prosto jakaś świecka organizacja. Przede wszystkim Kościół ma być duchowy, nieuduchowiony, ale mocno duchowy do rozwiązania wszystkich problemów na ziemi. Amen? A nie prosto czapkę uduchowienia takiego. Nie, nie o to chodziło. Ale Jezus, kiedy wchodził do miasta, przychodziła zmiana. Nie u wszystkich, ale tych, którzy szli za Nim. Amen? I także powołany Boże Kościół. I on mówi, ludzie, którzy cały czas myślą o sobie jako wybranych, Wielki pomył, tak niedawno nie powiedział. I na początku tego roku moje kazanie, żeby ty nie mylił się, przestań mylić się, wyrzekaj się tego swoje, że to jest atutem Twoim, że Ty jesteś powołany. Dobrze, że jesteś powołany, ale przestań już być powołany, stawaj wybranym, stań po stronie wybranych. Mówię, przestanę być powołanym, staję po stronie wybranych. Amen. Wszystkie te podobieństwa, oni tam kilkakrotnie powtarzają się, oni właśnie o tym mówią, a nie o tym, żeby biegać po, tylko nazbierać ułomnych. Ułomnych trzeba uzdrowić, a nie nazbierać. Amen. Tych chromych trzeba u, u, pomóc im uzdrowić się, wyjść ze swojego położenia, bezdomności i różnych duchów, oczyścić ich, uwolnić od nałogów i stawić przed Bogiem. What jest Kościół wybranych. Amen. A kościół powołanych on zawsze się bawi. Co nowego stworzył. Ja zauważyłem, że ludzie, którzy tylko chcą kościół, że my wybrani, wybrani, stwarzają ludzkie różne rzeczy. Nie złe, ja już nigdy nie przecięł ludzkie rzeczy. Dzisiaj narażam się na krytykę. Pastor, ty mało duszewny. Nam potrzebne dużo różnych tych. Ja za. Ja za różnych tam, e, e, różnych. Kluby przy kościele mogą być normalne, no, pozytywne, tam dla, z różnymi pozytywnymi rzeczami twórczymi, teatry. Ja lubię patrzeć czasami teatr w kościele, jest kościoł, w których mocno rozwinięta służba teatralna i mnie się podoba. Tam talenty różne, tam, znaczy, i tu będzie też to, ale to część duszy, którą my uwolnimy w to, ale bądź najpierw zdecydowanie duchowym kościołem. Amen? Bądź zdecydowanie tym wybranym, a nie prosto powołanym, inaczej się pomylisz. Nie napisano, że Bóg weźmie, przyjdzie na ziemię w chwale teraz i weźmie wszystkich, którzy byli utalentowani, którzy byli aktorami w, w kościelnych teatrykach. I to nie napisano to dla nas, dla ludzi to potrzebne, dla naszej duszy, różne te rzeczy, ja za, to tworzy też jedność pewno taką jednolitość taką, ale dla ducha to niczego nie, to nie daje, pomazanie, to niczego nie pomnoży e, Bożego działania, to nie pomnoży działania Ducha Świętego, aż nijak, najpierw królestwo Bożego, a poza tym wszystko inne będzie, on że tam nie skończył w tym wersecie e, od razu, a powiedział, że a będzie Wam dodane, on gwarantuje, że ja będę dodawał, i w w szkole mówiłem, że kiedy w, w, w pewnych sytuacjach życiowych widziałem, że ryzykownie idę do przodu, idę i znam, że ja mogę te rzeczy, które mi potrzebne w życiu, ich załatwić. Fizycznie tam mam rozum, mam mózg. Ot, i, ale Bóg mi powiedział, nie dotykaj, idź. Ale te na drodze pojawiają się, trzeba to uzupełnić, to <coughs> czasami trudnościach, żalowałem. Mówię, Boże, ja żebym mógł z tymi ludźmi, oni nie proponowali. Andrzej, biznes, dochody, kilka milionów, a teraz potrzebujesz od kilka tysięcy uzupełnić. A tam biznes był, od mógłby wschodzić. <śmiech> ja Ale ja znam, kiedy idę za Bogiem, Bóg zawsze zabezpiecza wszystko, co potrzebne, ponadnaturalnie. Ponadnaturalnie. Potem, że on mówi, dodane będzie realnie. I ja nie żaluję, ponieważ on daje więcej. Później te, którzy z milionami przychodzą jednak. I ja mówię, wow, Warto zajmować się Bożym Królestwem. A on dodaje. A on dodaje. Ja zauważyłem też życie, kiedy rozpraszam swój wzrok, zaczynam tam marnować swój czas gdzieś. Raz wszystko staje na miejscu. Jakby nie Duch Święty nie dział. Nawet w służeniu, w kościele. Ja patrzę, ja modlę się i patrzę, na kim Duch Święty działa. Nikt gorliwy. Ja szanuję gorliwych braci i sióstr. Ja szanuję was wszystkich. Wszystkich szanuję. Biernych, gorliwych. Bierność nie jest dobrem, bo może ona cię zatrzyma. I... No. Ale szanować szanuję, ale znam, że widzę, na kim Duch Boży działa. To trzeba tak z innymi kościołami, tylko tak, a nie tak, że ja według charakteru patrzę tamto i e, jest <śmiech> i tak samo Bóg, tak samo z nami, On patrzy na kim Boże Duch, kto staje pod Jego działaniem i zaczyna w Nim działać, a nie ten, który dużo mówi, nie ten, który, e, wiecie, ale Bóg chce, żeby Duch Święty, Jego wolę, żeby Ty współdziałał razem z Nim, On nazwał nas współpracownikami, Amen. I On chce widzieć w Tobie wybrany Kościół, a nie powołany Kościół. I po na początku roku ja postanowiłem, że ja nie będę, i u nas nie będzie prosto powołanego Kościoła. Powołanie już za nami. Powołanie było już za Tobą, kiedy Ty przystąpiłeś do Jezusa. Już powołanie. Koniec. Tam. Ono jest. Zacznij być wybranym. Stań po stronie wybranych. Ty staniesz po stronie zwycięstwa. Wyznaczy tylko na wybranych w 100%, nie w 50%, a w 100% wierset z objawienia świętego Jana, w którym napisano, oni zwyciężyli, czyli zwycięstwo już dane, oni tylko go odzyskują, realnie stają w tym zwycięstwie. Oni zwyciężyli przez krew baranka, przez słowo świadectwo swojego i że nie umiłowali duszy swoje aż do śmierci, i do śmierci krzyżu. Czyli tam zazwyczaj tą trzecią część, tak jakby ją My tak w modlitwach, krew Jezusa, aleluja słowo świadectwo, dzisiaj mamy świadectwo, kto dzisiaj ma świadectwo? No, ale krew Jezusa, słowo świadectwo, ale nie możesz wyrywać z kontekstu. Biblia mówi, tam jest całość, stań wybranym i wtedy naprawdę to będzie realnością twojego życia. Nie będziesz bawiał się w zwyczęstwo, ale ktoś przychodzi do Twojej rodziny i mówi, ja wiem, że Ty w Jezusie i zwyczęstwo jest nad Tobą, nad Twoim życiem. Ja wiem, że Ty zwyciężasz w tych sprawach, które stają na Twoim życiu, ich widać, ja widzę to i ludzi nie widzą. Tak ludzie dołączają do Kościołów. I tu ja pokażę tylko jeden albo dwa bariery, których trzeba dzisiaj usuwać, wyrzekać się także i w poście. O tym poście przed nami jest post, w którym wchodzimy razem, a i te ludzie tutaj, wiecie, taki stan, ja wam powiem, stan, kiedy ludzie stwarzają Kościół tylko wy, tych wybranych, powołanych, sorry, tylko powołanych, wyzwanych, powo, wyzwanych, i stają tymi, oni zabijają prawdziwych proroków. Szczerze powiedziawszy, nie, tam prorocy też jest, oni zapraszają kogoś. Ja mówię, nie będziemy tym kościołem, który e, nie okazuje prawdziwego szacunku Bożym ludziom. Tam, gdzie u, kraj i ludzie, którzy nauczyli się oddać szacunek Bożemu namaszczeniu w ludziach, tam staje się przebudzenie. Ludzie tak dużo piszą książki. W Polsce, my championni już w Polsce po napisaniu książek o przebudzeniu. To było w 90. i w 2000 tysięcznych latach. Ja, kiedy zaczął służyć w Polsce, jest, mnie przesyłali książki, dzwonili. Pastor, my cię z książki no, prezentować, dać. ja mówię, kolejna książka, Przebudzenie. Tyle ich autorów, tyle. Ja szanuję wszystkich autorów, że tu się trudzili, ale Przebudzenie gdzie? <laughs> Przebudzenie, ono jest, wysłobodzi go. Przestań to czytać w książkach tylko. Czytajcie na zdrowie książki, ale to nie jest sprawa tylko książek, rozumiecie? Biblia mówi, że wysłobodzi przybudzenia w imieniu Jezusa. Stawaj im, stawaj tym wybranym. Wybrany to nie jest jakieś, jakaś kasta. Kasta po polsku zrozumiałe słowo. Wybrany to nie kasta jakaś. Wybrany to Boży przyjaciel, to Boży sługa. Wybrany Kościół, który, którego wziął Bóg. Amen. I on z nim idzie, on w nim działa, on z tobą działa. I te wszystkie y, podobieństwa, oni jak raz o tym, że Bóg chce uwidzić i oddzielić. To, że tu napisano, że wielu powołanych, a mało wybranych, nigdzie nie oznacza, że Bóg z tym się zgadza. Kiedy powiedziano, wielkie jest żniwo robotników, mało, nie oznacza, że Bóg się zgadza, że mało było robotników. On powiedział, stań w modlitwie, wojuj i ja wysobodzę robotników. I Bóg nam dał to słowo i ono jest, ono tu działa i już to Bóg wyswobodził. Prosto trzeba nie prostych robotników, a wziąć i stawać Kościołem realnym, Bożym, wybranych, amen, Te, które prowadzenie Duchem Świętym. Nie swoimi e, emocjami, nie swoimi, bo z prędkością ludzką, Sprędkość. Ludzie zaczynają zamiast Bożej Wizji wykonywać swoją ludzką wizję. Ludzka wizja nie zła, ale tak ona tylko dla tej grupki, dla ludzi i zadziała. Ani zmiany w mieście, ani zmiany w kraju nie nastąpi. <grym> nie zmienia się żadna dusza, żadna rodzina. Parę osób w ciągu pięciu lat może się dołączyć. No, ja. tam. Ta. Ale kiedy Boże dzieło, wiecie dzieje apostolskie, to nie jest starożytna jakaś księga, to jest realne pismo także. I tam, jeśli widzimy, to realność Bożego Królestwa działała. Realność Bożego Królestwa działała, bo oni chodzili w parze z Duchem Świętym, w parze, rozumiecie, Kościół chodził w parze. I ja, kiedy to czytam, ja jedynie mnie przychodzi na myśl, oni wybrani, ani prosto, oni bawili się, że połowani, po mają wyzwane, jakieś wyzwane, oni, oni realnie wybrani. Oni zachowują się jak wybrani. Oni chodzą z Bogiem wybrany, wybrany Bogiem. Amen? Wybrany to inna kategoria. Halleluja, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ja tutaj, że, przeczytam w dwudziestym jeszcze rozdziale, tu w Ewangelii Mateusza, dwudziesty rozdział, dwudziesty rozdział, szesnasty wierset, A, albo może ja przeczytam całość tego z pierwszego, albowiem królestwo podobne jest do pewnego gospoda gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy,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 innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie. Oni na to nikt nas nie nają. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy, winnicy dożący swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę. I zacznij od ostatnich, aż do pierwszych. Podeszli wtedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po A gdy pier, podszedli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz oni otrzymali po, po, po dynarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami. Coś my znosili, ciężar e, dnia i upał, a on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz swo, co swoje i idź. Chcę bowiem temu ostatnim dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego iż y, ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwszy ostatnimi. Ja wam powiem, powiem także w y, kościele i w grupach, w, w ludziach, w kościele, w wspólnotach, które zajmują się tylko sprawą, sprawą być, bycia powołanymi, powołany, powołany. W nich kwitnie zawiść i zawi zawiść to zabójca tak naprawdę. Według Biblii zawiść to zabójca, wy, wyobraźcie. Dzisiaj my nie, nie, ludzie nie strzelają ze strzelby, ale zawi z zawisne oko ono już zabije. Za Kościoły zazdrością jedni drugim, ludzi zazdrością, tam, znaczy zawiść pojawia się. W internecie, ty, internet jeszcze nasyca tą zawiść. Ja nie mam, oni mają w ogóle. Ja nie mam, to znaczy zrobię coś. I robią niewłaściwe rzeczy i mówią, że od Boga. To całkiem nie od Boga całkiem nie od Boga. Te ludzie myśleli o swojej własnej sprawiedliwości. Ich oko było zawisne. Ale Bóg mówi, tu ja w ogóle nie sprawiam, że, wiecie, na co bardziej ludzie patrzą? Na pieniądze, na materialne. Że im zapłacili tak, jak i tym, który... A On mówi, ja król, królestwo. W królestwie jest król. Jezus Chrystus. Amen. I On mówi, ja król. I On mówi, słuchaj, Nikt tu nie będzie obrażony. Ale ja dbam, żeby prędkość była właściwa. Dlatego wynajmował wszystkich robotników. Rozumiecie? On dbał, żeby dzieło działało, a nie o to, żeby komu co zapłacę. On mówi: Ja każdemu zapłacę. I będzie każdy miał swoją część właściwą. Amen? Bóg nikogo nie omija. Ja on powiem, że tam nie ma, że Bóg mówi: Ja tam kogoś obrażę. Nie, on nie obraził nikogo. I, ale on mówi tylko o tym, że przestańmy, przestawajcie zostać tym kościołem, który, ja mówię, jak chromy, jak, jak tylko staruszkę przeprowadzić przez przejście. Nie takie było wrażenie. Вот, no. Bo ja st starszego pana przeprowadziłem, <gryw> ja z, z siebie. I nawróci, on się nawrócił, każdym razem na ulicy ludzie nawracają i u mnie radość przychodzi. W innych kościołach służy gdzieś radość przychodzi. Kiedy u nas nawracają ludzie, radość przychodzi. To jest normalna radość Bożego Królestwa. Amen? Że człowiek oddaje życie Chrystusowi. Na ewangelizacjach, kiedy przychodzę, widzę, że ludzie oddają. Ale ludzie muszą też iść za Jezusem też. Bo nie tylko formalnie dać taką... Potem ja, ja nawet mało lubię statystyki. No nie, statystyki ja lubię po części. Czasami ją na oczyzwie, Ale prosto punkty zbierać sobie. od kościół tam działa tyle lat i u nas jest tysiące ludzi, jeśli spis cały życie, to jest tysiące ludzi, którzy tu się nawrócili. Tysiące. Ale czy wszyscy oni stanowią część królestwa Bożego? Ja wyobrażam, że żeby tych ludzi wszystkich z królestwa, no, jak oni stają niepowołanymi, a wybranymi, wyjść na ulicę, to jutro my znamy inną łódź. Zaczynają z New Yorku przyjechać, mówię, gdzie ta łódź? Gdzie? W Polsce, w łódź. Ja Wam proste mówię, że w czym różnica, a Bóg on mówi o tym, że Królestwo Boże nasadza się. Nasadza się. Hallelujah. Musimy być posłuszni Duchowi świętemu. Musimy ule, po, polegać na Nim. Pomazanie działa tylko, jeśli my polegamy na Nim. Niektórzy słuchają tego pomazania oni nie nie rozumieją, co to jest, aby tylko go uchwycić i gdzieś pójść. A tak nie da się. Bóg namaszczył, my wczoraj rozmawiali o ciebie wewnątrz i wtedy zewnętrzne pomazanie zaczyna działać. Wewnątrz, żeby zmieniał się twój charakter. Amen. Ty zmieniasz się, zmienia się twoje dzieło. Ty zaczynasz bardziej słuchać Ducha Świętego. Ja dam dwa przykłady wam i pomodlę się z wami. W dziejach apostolskich otworzymy, w dziejach apostolskich. A dzieje apostolski to jest ten przykład, który nasz, który my idziemy teraz. W dziejach apostolskich. Ja przeczytam. Wezmę. No, jak powiedziałam tam od czegoś trzeba wyrzekać, od zawiści, od zawiści, Zawiść. później e, poleganie na swoim, poleganie na swoim, bo w tych podobieństwach, ludzi polegali na swoim bo od zawiści w modlitwie i w poście. Potem, wtedy tylko, kiedy ty wyrzekasz się od polegania na swoim, ty dostajesz to, co Bóg chce dać na twoje życie. O, w czym sprawa. A tak ludzie chodzą w kółko. Mówią, Bóg mi obiecał i czemuś nie daje. Nie polegaj na swoim. Wypuść swoje. Wypuść ze swojej duszy to. Amen? Rozwiąż Post pomoże cię I Duch Święty pomoże. Jest pewne rzeczy, ja znam, jak mojej rodzinie było trudno wypuścić, a u nas było postanowienie kiedyś w rodzinie. My modlili się, nie do czego się nie przywiązywać. Nawet do mocnych rzeczy. Ale okazało się, że życie że różne było i przywiązuje się do czegoś. Znaczy, do... I ja znam, <grych> jak rodzinie trudno było iść za mną. Ja znam ich trudności, po części, bo to jest moja rodzina. To dla nich wyzwanie. Zmieniać miasta. No, jaka jest różnica z... No, jak to poziomu życia między tym, gdzie oni szli i gdzie byli. Ale oni też znają, że kiedy idziesz za Bogiem, Bóg idzie razem z Tobą. A co jeszcze w życiu potrzebne, jeśli tylko Bóg, żeby był z Tobą? Amen? I ja mówię, nie o swoim tylko powołaniu, a to dla każdego z nas, kto. Ty może być niepowołany iść do innych miast. Niektórzy z Was powołani, a niektórzy nie ale Bóg mówi, że Królestwo Boże wokół Ciebie będzie Ty, że sługa Bożego Królestwa. Amen. I nie niesamowicie, Bóg tak ceni Twoje życie, niesamowicie. On Cię powołał, to dobre, ale bądź Jego wybranym Kościołem, wybrany Bożej, On szuka wybranych, żeby z nimi iść. Tylko wybrany może przynosić Królestwo Boże na tą ziemię, czyli wyswobodzić go. I to nie jeden człowiek, to nie apostoł. U nas będzie apostoł który służy Bogu od wielu lat. On, on właśnie powołany apostolem Europy. Tych ludzi i, i pastorów na świecie znanych, którzy wszyscy znają, oni wszyscy mówią, ten apostol dla Europy. A on służy generalnie w Azji, Tajlandii, Indii. E, a wszyscy mówią, on apostol dla Europy. To ten, który przynosi w Europie Wiele ludzi o tym mówią realnie. I ja znam, że ten apostoł, który nas będzie, apostoł dla Europy, on tu mało był. Ostatnio był we Francji, my też o niego modliliśmy, bo ja odpowiadam za kościoły w Europie. I tam 10 tysięcy ludzi w Paryżu. A jedni kaznodzieje, którzy zbierają stadiony w Stanach, mówią, nas tam nigdy nie zaprosili, a jego zaprosili. I 10 tysięcy zebrał ludzi, których tam było nawrócenie, kilka tysięcy nawróciło się dla Francji, taki laicki, To jest, y ja na, na polu musulmański już. <grym> no wyznacie, co się dzieje. Kto w Francji jeździł ostatnio? Dużo jest mu muzułmańskiego wpływu, dużo takiej, e ale Bóg mocno działa przez swój wybrany kościół, przez e dzieje apostolskie, dzieje apostolskie, Dzieje apostolskie. A... Wezmę tutaj tam poprzednie, to, co czytaliśmy też. Wyrzekaj się, Szymranie. Te ludzie, które tam nie dostali to, co oni myśleli, oni od razu sięgali po Szymranie. Szymranie to twój wróg. Szymranie to język niewiary, a niewiara to zabójca też. utrzymuj swój język. Niektórzy z Was jeszcze do końca nie znają, jak usunąć to szemranie, ale już nauczyli się chociażby nie otwierać usta. To pierwszy krok do zwyczajstwa. Prawda Wam mówią. Czasami, o co to mi dajesz, nie będę otwierać usta? Wiele czego da. Nauczy chociażby nie otwierać już usta nie wówczas. To ma bardzo mocno Cię dlaczego. Amen. Później nauczy Ci Duch Święty otwierać właściwie usta i zrzeczywistnie Twoje słowa. Słowa Twoje, słowa, Bóg mówił słowo i realność tego, co mówił, ja mówię, jakaś prędkość duchowego świata. My nie widzimy tego, ale realia, Bóg mówi słowo i stwarza ziemię, rozumiecie? Tak samo te same słowa On dał nam. Wy tego rozumiem, nie zrozumiecie, ja też tego rozumiem, nie rozumiem. To nie można przez naukę w to wejść, no, to czego Ty oczekujesz z ust Twoich musi wyjść pierwa. Dlatego Bóg dał Ci takie narzędzie, które w Biblii nazywa się modlitwa. Ja myślałem, że modlitwa to jest takie wewnętrzne przeżycie sobie. Ja modlę się. Jak? No, sam w sobie. A ja czytałem w Biblii, że modlitwa zawsze z ustami związana. Nie z gadaniem rzeczywiście. Modlitwa też ma być właściwa serca. Niech Bóg nauczy moi. Ja wtedy prosiłem, Boże, naucz moje serce, modlić Cię. Amen. Wtedy On pokazuje, jak. On prowadzi. Amen. Ale słowo z ustami związane. Alleluja. I także w dziejach apostolskich, ta prędkość Bożego przyspieszenia, to jest realność Charakterna cecha Bożego Królestwa, Bożej chwały, która działa, Od Bożego Kościoła, w dziejach apostolskich w ósmym rozdziale ja przeczytam fragment jeden, ósmy rozdział 826. Ja tylko jako przykład ja mnie, ja my modlimy się już z wami razem 8.26. A niej pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań i idź na południe, drogą, którą prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna i powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk i dostojnie dostojny królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza i rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip pobiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powie, powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył i po, poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustem pisma, który czytał, był ten, jak owca na rzeźbę wprowadzonej, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. I w poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie ktoś powie, bo życie jego ziemi zgładzone zostaje. Wtedy Ełnuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę Cię, o kim to prorok mówi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 Możesz, a odpowiadają, że wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i Eunuch do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wszedł do wody, duch pański porwał Filipa. I Eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. A Filip zaś znalazł się w azocie. Obchodzą wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowiny, aż przyszedł do Cezaryj. Dostrzegam w Biblii, że kiedy Duch Święty w mocy zaczyna działać na Kościele i na ludziach, to prędkość staje tak jak w świecie duchowym, przychodzi tutaj, też na ziemię. Cuda to skutek prędkości duchowej, a nie prosto zjawiska, znaczy zja zdać zjawisko jakieś. Cuda to prędkość duchowa. Z chlebami, cuda, z czymkolwiek w życiu. Ze zdrowiem. Ze zdrowiem. Na to, co uczynił Filip w naszych niektórych czasach, w powołanych kościołach, powiedzieliby potrzebny jest tak z dwadzieścia. Jeden rok kurs odbycia chrztu wodnego, drugi rok otwarcia domowej grupki dla no i tak dalej, znaczy, a Bóg mówi, że ja inaczej patrzę, zobacz, Filip, on był uważnie, słuchał Ducha Świętego, w czym prędkość charakteryzowana, że je Kościół idzie w Bożej woli, że jest uważny na Ducha Świętego. Duch Święty działa na tej grupce i ona się pomnaża. Duch działa na tych sługach. Na, na, wy znaczy wszystko, co Bóg powiedział o Kościele, ono jest realnością. Zacznijcie prosteć w Jego prędkości, jutro będziecie to widzieć. Jutro, nie. Pojutrze, nie za sto lat, a z jutro. Zaczynając od dziś. Amen? Bo słuchajcie, Boża prędkość to część Bożego Króla. Prędkość to nie tylko prędkość, to nie biegać swoimi emocjami, rozumiecie? Swoją ambicją. To jest działanie Ducha Świętego na nas. I on na tyle, my tam widzimy całe dzieje apostolskie, to nie, to nie jest coś cudotwórczego w ogóle, to jest prosto twórczość Boża na ziemi. Amen? Wy, wy, słuchajcie, to jest prawda, Boża prawda. I tutaj on uważnie posłuchał, ja mówię, jak mało ludzi teraz posłuszni prosto Bożemu Duchu. Znów takie, to co mówiłem o staruszkach, tam, to przyprowadzajcie staruszek, jeśli Bóg wam powiedział. Ja szedłem... I człowiek krzyczał na innej stronie, od niedawno, parę dni. I ja chcę też mimo. Ale wróciłem, poszedł z nim, a on miał choroby. Ja mówię, gdzie pan idzie? Ja go przyprowadziłem. Idę do rodziny na obiad. Ale chory. Modliłem się, modliłem się kilka minut tam rzeczywiście z modlitwą na wrócenio, bo on nie może sylaby nawet wymagować, ale pomodlił się ze mną. I raz normalnie, przy... oczy, ja widział oczy inne. Ja mówię, niech Pan idzie teraz i będzie błogosławieństwem dla rodziny. Tak, prawda, prawda. I poszedł mniej więcej normalnie. Nie mógł iść, nie pijany, prosto choroba taka tam, no, nawet wyrazić nie może coś tam zdiagnozowano. starszy człowiek. Tak, no, ja tylko jako przykład, zrozumiecie, bracia i siostry, że Boże Królestwo, ten, ten Filip, ten Filip, on wysłuchał Ducha Świętego. On podszedł. On podszedł. Wiele ludzi by, jeśli ty chodzisz jako wybrany, słyszysz mnie? Wybrany, no powołany. Tylko. Nie, nie wybrany, jako powołany. Jako powołany. To zazwyczaj większość już nie podchodzi. Oni sprawują sami swoje powołanie jak my chcemy. Kościół, jak my chcemy. A wybrany, on słucha tego, który go wybrał. Rozumiecie? Zawsze. Mówię, tak, I tak mają być tysiące ludzi. Boże, co powiesz, to uczynię. Co powiesz, Panie, to uczynię. Jezu, co powiesz, to uczynię. Panie, co powiesz, to uczynię. I on uczynił proste rzeczy. Proste rzeczy uczynił. Podszedł, ponadnaturalnie, kiedy ty idziesz w tej prędkości, ponadnaturalnie tobie będzie otwarto Otwarte Słowo Boże. Filip, ja o nim czytałem w Biblii i znam z tego, co Pismo powiada, on nie był e, profesorem i doktorem teologii. On w ogóle wyszedł ze służby diakońskiej, która sprawiała się tymi. Pomocą charytatywną zajmował się. On, czyli inaczej on rozdawał ubrania i jedzenie na ulicy. To jego cała służba była. Rozumiecie? Ale... Później Bóg daje wzrost, każdemu, każdy dzień on daje ci nowy wzrost, nowy wzrost. My no widzimy prędkość innego Filipa, po chwili, innego, który już nie przy stolach, ale inny Filip, który raz Bóg go używał, mówi i tak każdy w kościele jest posłuszny, prędkość się inaczej, tak zdobywa się miasto, tak, zdobywa, tak idzie, przechodzi to, co Bóg posłał na kościół, tak otwierają się grupy, tak tworzy się uwielbienie nowe, muzykanci, oni, że nie z nieba, jak e, desant z nas pod ochronach. Bum, wow, mamę, bie, bie, bie. I później znów takie nici ich w niebo. Ja, oj, rozejrzyj się w duchu każdy, kto tam, kogo leży serce do uwielbienia i zaczynaj. Już po, kilka ludzi więcej jest was i zaczynajcie tak, to muzykanci, no... Jeśli masz wiarę, to nauczę szybko szybko grać. Jeśli takiej wari na to nie masz, to przyprowadź tego, który gra. A my Szybko grać to znaczy masz tydzień, nie więcej. No realność, patrz na Boga. Nie, nie, on czyni Bożą prędkość, rozumiesz? I my widzimy Filip. On nieprosto tam uczynił to w Bożej prędkości. Duch Święty był tak na nim. On otworzył mu pisma. I on to pismo powiedział temu Etiopczykowi. I wiecie, domowa grupa otworzyła się w Etiopii. To pierwszy przebudzeniowy kraj, w którym przebudzenie stało się z tego, co historycy piszą. Że tam niesamowite przebudzenie przybyło, tylko po tym, że Filip był posłuszny Bożemu Duchu. Każdy dzień ty komuś mówisz w swojej pracy, ty nie znasz z tego, co może wyjść, jeśli ty Bogu posłuszny. Każdy dzień gdzieś wśród krewnych domowników idziesz do domu wszędzie, i wiecie, Boże, prędkość stwarza cuda. Ktoś mówi, a co tam za cuda? Wiecie, już nawrócenie tego człowieka, którego, do którego trudno było dojść, to jak premier minister. Ty każdy dzień widujesz premier ministra? Chyba nie. No, może ktoś z Was. No. Nie każdy dzień. I my widzimy dalej, Bóg, on mówi, że dalej Boże Królestwo działa. To nie było zjawisko, żeby Bóg nas zaskoczył z Biblii. Wiecie, co ja robię? Filip lata. On ma skrzydła. Nie, my widzimy tam prędkość Boża, że... I to było oni w wyobraźni, w duchowo Bóg bierze Filipa do innego miasta, realnie. I kiedy ja mówiłem, że ja, ja nie żartuję, że Bóg tak może czynić. To jest realność duchowego świata. Bóg może to czynić, ale bawić się w to nie będziemy. Ja nie próbuję w to bawić, mnie nie, nie interesuje zabawy w to. Prosto Bogu potrzebna było tam szybciej, szybciej zrobić tam i tam i tam. I Filip, Jemu potrzebne było w azocie w tym momencie. W azocie. On mówi, Filip, w azocie. Nie ma jeszcze tu technologii takiej, nie ma kosmicznych statków, niczego ludzie nie wymyślili. Ja Cię przynoszę teraz. Raz. Amen. Bóg on czyni cuda i znaki wśród nas. My widzimy Kościół, który tam. Ja zaczytałem, ja za, żeby czas oszczędzić teraz, tam dalej jest o powołaniu Pawła. I wiecie, kogo, jaka prędkość? Z Filipa, który e, przy stołach, on nie Filipa, który już się cudów znaków w realności Bożej. Z Piotra, który e, wczoraj rozmawiał z, kur, z kurkami, z kurczakami, z kur, kur, kur, który śpiewał. Z kugutami rozmawiał. <głos> I po jakim czasie w prędkości Bożej my widzimy Piotra, który wychodzi na ulicę razem z braćmi, idzie i napisano, cień go mimo Piotra uzdrawiała chorych i ludzie wynosili na ulicę w chwale Bożej. I oni byli uzdrawiani i uwolniani. Czy to ten Piotr, który tam był wtedy z i Tak. Tylko, że prędkość Boża ustawiła go inaczej, nie jego emocje. Wtedy on był emocjonalnym Piotrem, prawda? Tam. On starał się zawsze pokazać ci. Ale Bóg mówi, że Duch Boży, on nie nieprosto emocjonalny, on skuteczny, on skuteczny. I kiedy on zaczyna działać, przychodzi rezultat, a nie tylko emocja. Na emocjach daleko nie pojedziesz. Jeśli ty nie zatankowałeś samochod, jeśli cud, chyba że, chyba że cud przez modlitwę, chyba że cud przez modlitwę, jest wiele świadectw, możecie o nich słyszeć, z wami niech będą świadectwa te. Ja słyszę wiele świadectw, że może tak być, a prawda? Z, z, z samochodem ja jak najwięcej słyszę świadectw. Że pojawia się znikąd paliwo, tam i tak Ale jeszcze Ty w Bożym dziele. Ale tu chodzi rzeczywiście, że Ty ot, nie zatankowałeś samochód naturalnie, prosto, tak? No jeśli i tam Ale to, co by to prawda, się mód. <głosy> ale z drugiej strony, e, ja tu chciałem pokazać tylko jedno. Nie zatankowałeś samochodu. Wsiadłeś i używasz emocji tylko. Jedź! Jedź! On nie pojedzie. Ty swoją emocją tylko e, no, popsujesz sobie gardło, możesz krzyczeć na samochod. Możesz tam rozdzierać szaty swoje. Znaczy, musisz jechać. On nie musi. On w ogóle niczego nie musi. Jeśli Ty chcesz cud, to wtedy upokorz się Bogu. <śmiech> upokorz się. Boże, ja proszę, ja chcę w Twojej prędkości chodzić, jeździć. Ja nie chcę wyprzedzać Cię i nie chcę spóźniać się. Ja chcę iść razem z Tobą. Amen? O czym to sprawa. I kiedy Ty z Duchem Świętym działasz, to wtedy wszystko idzie ponadnaturalnie, ale w naturalnym świecie, u nas tutaj. Amen? Ale ponadnaturalnie przychodzi. Cuda to nie jest sprawa... Yy, tego, tamtego świata. On, dla tamtego świata to nie cuda w ogóle. <śmiech> cuda to, to dla nas to cuda, rozumiecie? I Bóg ich posłał na ziemię, żeby e, czynić ich w, Bożych, w Bożej sprawie. No. Nie zachwyć, nie, nie, nie zadziwić kogoś. Ja od na konferencji ro, ro, ro, tam miałem takie Musiłeś słuchać i być człowiekiem, on pomodł się też za David Hogan. U nich tam 500 osób i więcej było z zmartwychw. I dalej, oni, każdy, oni, oni dalej idą, tym to się nie kończy. A oni, co ja jedynie, ktoś szukał tam super kazań, super teologicznych, przy, przy takich głębokich tych, wszystko, co jest na nim, ja mówię, Boże, on tak blisko chodzi z Duchem Świętym. I ja dalej chcę z Tobą poznawać się Bożą. Ja nie szukam Davida Kogana. U mnie byli ludzie z Warszawy. Oni mówią, my też go tak szanujemy. Pastor, ty był na nim? Ja mówię, no tak. Co on pomodliał się o Ciebie? Tak. I oni już od tego, Natalia tam, oni już od tego... <laughs> O, ale kiedy chodzisz razem z nim, kiedy widzimy Pawła, Saul, on się nazywa, Saul, Saul, o, to, Biblia mówi, prześladował kościół, stał przy zabiciu, czyli człowiek na tyle nienawidzący i wierzący, Czyli to jest obraz od człowieka całkowicie odwrotnego od Kościoła. Czasami wy na swoich bliskich, które jeszcze nie nawróceni i wam każdym widać sawu. sawu. Ale co czyni Boże Królestwo? Duch Święty zstąpił. Znał takiego Ananiasza. Ananiasz takie imię. Mówię Ananiasza. Mężu Boży, idź tutaj, Ty posłuszny. Duch Święty z Tobą idzie w parze teraz. Pójdź na taką to ulicę. Tam leży pewien Saul. On oszlap przy pewnych okolicznościach. Pójdź i on idzie tam i mówi, Saul, Bóg mnie przysłał tu. Ten Dlaczego? Mówi, chcę pomodlić. Nałożył na niego ręce i moc Ducha przyszła. Ja Wam powiem, że pomazanie Saul otrzymał tam przy drodze w Damaszku, Ale żeby to zadziałało, potrzebny był Ananiasz. Bóg poszukuje w Kościele Ananiasz, tych innych, tych, tych właściwych, które w parze. Cały Kościół ma być taki. Amen? Który w Duchu Świętym. Który w Duchu Świętym. My sobie nie wyobrażamy, ile miliony możliwości Kościół e, e, porzuca z powodu tego, że zaczyna iść prosto swoimi ludzkimi, tam, naturalnymi... <głosy> zaczyna chodzić, być Bożym wybranym Kościołem, Bożym wybranym człowiekiem. Myślisz sobie o... Wybr... Ja, wybrany to nie kasta. Ja nie znalazłem drugiego słowa, bo ono w Biblii jest, ja nie szukałem innego słowa, wiem, że niektórych wyobrażnia słowo wybrany to coś specjalizowanego. Wybrany to Boży człowiek, ty też Boży człowiek. Amen. Tylko bądź nie, nie po stronie powołanych, a bądź po stronie wybranych. Tak Bóg dzisiaj mówi do kościoła. I on mówił, widzisz jak zacznę Cię niesamowicie czynić w Twoim życiu. Daje Ci wzrost. Wiele w naszym kościele ludzi, oni, na, oni stali na progu wybranych. A ja mówię, zapomnijcie, że Wy wybrani już. To już za Wami. Zapomnijcie, że Wy powołani. Stawajcie tymi wybranym Kościołem. Amen? Zdawajcie tym wybranym Kościołem, Bożym Kościołem. Bożym, który posłuszni Duchowi Świętym. I my widzimy później no, chwila czasu, jak nałożenie rąk na niej, a na Pawła, Saula. On staje Pawłem. I my widzimy niesamowite cuda i znaki, Bóg czyni przez niego już. I dalej my go znamy jak apostola Pawła. Czytamy całe dzieje apostolskie. Oni napisano też. Amen? No. Z Piotra, z tego Szymona, czynił Piotra, z Filipa. I to wszystko staje się w Bożej prędkości, w tej Bożej, w no, tej, kiedy Boża chwała, a ona jest. Wy ją teraz nawet będziecie odczuwać. Prostym rzeczą, którą wy otrzymajcie teraz, namacalnie macalni wy ją poczucie. Wy w najbliższy czas będziecie przeżywać taki ponadnaturalny pokój. Na was jest. Martwienia znikają. Martwienia Bóg wziął martwienie to nie Twoja natura natura Boża to jest Boży pokój, amen to nie zaspokojenie, a pokój znaczy, że pokój powołany rozwiązać wiele, pokój to Boży cud, Jego ja go nazywam to jest niesamowita rzecz to nie prosto uspokoić się, a co z moimi sprawami <głosy> pokój to ponadnaturalna ręka Boża nad Tobą mówi, czego się boisz u mnie jest dwie ręki, jedna nad tobą, druga czyni to, czego oczekuję. Amen. aleluja. I dzisiaj spokojem Bożym.